A teraz po prostu sobie idę do sklepu, a do sklepu mam 800 metrów. No, może mało, może dużo. To wszystko zależy od stanu, w jakim się wybieram do tego sklepu. Jeśli jest to na przykład stan nieważkości, to przemierzenie 800 metrów w jedną tylko stronę jest nie lada wyzwaniem. Bo po dotarciu do tego sklepu muszę wy, wysilić swoje szare komórki, żeby sobie przypomnieć, co miałem w ogóle kupić. A taka lista zakupów przez 800 metrów, wiesz, się mi umyka. A potem muszę jakoś wrócić. No i to jest drugie 800 metrów, które już robi wrażenie przynajmniej dwóch tysięcy. No i jestem ci, ja sobie w sklepie e, po trudach podróży wreszcie znużonym wędrowcem się jawie sprzedawcy. Ha, burza idzie. No i... I cóż, i zaćma. I co to ja chciałem? I telefon do przyjaciela. Dzwonię do żony, nie odbieram. No i ja sobie myślę i dupa. I kupię sobie piwo. Mam 10 złotych. No ale w końcu oddzwoniła i mówi, że to miał być Ludwik i dwa kilo ziemniaków. Proza życia. No dobra, kupiłem te ziemniory, wychodzę i idę. Teraz właśnie wracam wracam na działkę do przemierzenia mam 1800 metrów albo i może milion 800 metrów 800 kilometrów i po prostu jestem przerażony, bo rzeczywiście burza chyba nadciąga chociaż tak, przed sobą widzę piękne niebo takie takie niebo wieczorne, że się, że są chmurki, że yy, nie wiem czy słychać że to się nagrywa jak grzmi takie są chmurki, za których prześwituje gdzieś słońce, którego już dawno nie ma. Ale jak się obejrze do tyłu, to tam jest po prostu ciemno i będzie chyba niezła buba. No więc 1 800 km mil morskich do przemierzenia w ucieczce przed burzą i jeszcze jakiś pies. No tu się pojawił z papu. Pies pilnujący, słuchajcie, tych papuk Nie, no przecież tu nie ma papug. Eee, gołębi. Taki gołębnik. I w tym gołębniku jest jakieś milion osiemset ptaków. A obok w klasce siedzi pies. I co ten pies ma za życie? Jak on tylko siedzi i pilnuje tych Cieszewi. Dobra, słuchajcie, grzmi tak, że to troszeczkę się zaczyna bać, a ja strachliwy jestem. Myśli się, że powiem, że może nie jestem strachliwy, ale jestem. Nie lubię burzy, bo tak jak... To ja się nasłuchałem o tych różnych wypadkach, że jak po prostu zaczyna grzmieć, a jest, jestem na otwartej przestrzeni, to wolę jednak przyspieszyć kroku i szybciej dotrzeć do swojej gawry, w której mógłbym się skryć, zakopać, i tylko nasłuchiwać, jak tam grzmi, a cieszy się tym, jak mi jest przyjemnie w mojej suchej noże. O Boże. Dobra, trochę się zdyszałem. Kończę to nagranie. Miły Panie, innym razem pogadamy, bo teraz narobię w gacie, jak zacznie tutaj iskrzyć. Pozdrawiam. No i zdążyłem wczoraj przed burzą dotrzeć na miejsce. Potem się rozpadało i padało bardzo mocno. No ale żeśmy jakoś to przetrwali. Nawet próbowałem coś nagrać, ale ten hałas od deszczu był zbyt wyraźny i guzik wyszedł z nagrania. Natomiast dzisiaj pada tak, raz pada, raz nie pada. A ja teraz nie mam górka. Jest w ogóle bardzo gorąco Ale już jest wieczór Już nie jest gorąco Czyli było po prostu gorąco A teraz już jest tak znośnie No i robimy sobie grilla A grilla robimy Wegetariańskiego Bo nie mamy mięsa I Opowiemy wam dzisiaj Co można zjeść Żeby nie jeść mięsa z grilla Ale najpierw Agnieszka wam powie Jak się robi ogórki no więc ogórki robi się tak, że najpierw trzeba je kupić i trzeba wymacać, czy nie są miętkie, bo jak są miętkie, to będą potem kapciowate. Więc trzeba kupić twarde, więc kupujemy ogórki, najlepiej Twardego małe ogóra, i twarde. To też kupujemy dużo kopru i dużo czosnku. Chrzanu nie musimy kupować, bo chrzan chyba daje trochę goryczy w ogórkach, tak mi się wydaje. No i co? I potem te ogórki wrzucamy do zlewu, do zimnej wody, szorujemy je szorstkim zmywakiem, żeby zmyć z nich cały brud. Potem je opłukujemy dokładnie w zimnej wodzie, a potem obcinamy im końcówki, poczynając oczywiście od jasnej strony, żeby nie, ten ogórek się nie zrobił gorzki. A co on się zrobi gorzki, jak się go od drugiej strony tak. przetnie? Zawsze tak jest z ogórkiem, że jak się zaczyna od ciemnej strony obieranie ogórka albo obcinanie, to się cały robi gorzki. Nie wiem dlaczego, ale zawsze od jasnej. Trzeba to pamiętać. Pamiętam. No i musimy mieć duże słoiki. Najlepiej takie do weków specjalne. Albo możemy mieć też kamionkę, taką glinianą do ogórków. A my mamy kamionkę? No nie mamy. My robiliśmy w słoikach do weków takich z gumką i z metalowym zamknięciem. Skąd się ze słoiki takie? A słoiki można kupić w Ikei, można kupić w Praktikerze, w Leroy Merlin. W tych takich sklepach właśnie jest tego bardzo dużo. W Tesco też są. Teraz jest tego dużo, bo jest sezon robienia ogórków. No i te słoiki muszą być wyparzone wcześniej, zanim tam zaczniemy cokolwiek wkładać. Więc musimy je wyparzyć, ostudzić. No i co? I koper też musimy dokładnie wypłukać. Koper używamy razem z łodyżkami, chociaż jak są jakieś bardzo brzydkie i twarde, to wyrzucamy. Czosnek musimy obrać, dużo, dużo. Pokroić na pół każdy ząbek. No i potem zaczynamy wtykać ogórki w ten słoik. No więc wtykamy sobie ogórki i każdą warstwę przekładamy koprem i czosnkiem. I tak aż do samego końca słoika. Po czym zalewamy to, ja na przykład zalewam zimną wodą przygotowaną, chociaż niektórzy zalewają wodą gorącą. I zazwyczaj się daje łyżkę soli na litr wody. Ja tak daję, można i więcej, niektórzy dają półtora. No i zalewamy i zamykamy. I potem czekamy, aż tam się ogóreczki będą kisiły. Jak jest, jak jest ciepło, to po dwóch dniach możemy mieć już mało solne, a potem już dłużej to już będą się robiły kiszone. A, a ja te to ogóry to tak próbowałem najpierw, nie wiem, właśnie po dwóch dniach chyba, nie? No tak, taki był i były, jakby. tak, i one były takie właśnie jeszcze nie, nie za bardzo przegryzione. Tak mi a potem wydaje. taki ogór się robi właśnie bardziej taki już, bardziej taki jak kiszony? No właśnie, tak, bardziej taki kiszony, tak. I po ilu dniach mamy takie ogórki jak dzisiaj? Yy, szczerze mówiąc to dokładnie nie pamiętam, ale wydaje mi się, że 4-5 dni jakoś tak. No i już te ogóry są fajne, bo one już są takie m, trochę kiszone, a, a, ale jeszcze trochę takiego posmaku tego małosolnego mają i takie są fajowe. Ale mamy jeszcze takie opakowane, że one jeszcze będą kiszone potem? Mamy jeden słoik w domu duży ja się pewnie ukisi. A to można wyjmować z tego, y, te wiesz, ogórki, jak wyjmiemy z jednego słoika, trochę i zostawiamy dalej, potem one się robią, czy one muszą być zamknięte cały no, czas? No ja właśnie tego nie wiem i to będzie nasz eksperyment, bo... Tak szczerze mówiąc, nie wiem, jak to dokładnie działa, czy jak otworzymy słoiki i wyjmiemy, powiedzmy, kilka ogórków, a resztę z powrotem przykryjemy, ale wydaje mi się, że one się będą dalej kisić, tylko mnie się wydaje, że chyba jak już się otworzy ten słoik, to trzeba chyba je przechowywać w lodówce dalej. Chociaż one też się powinny kisić, ale nie mam bladego pojęcia, więc będziemy eksperymentować. No to zobaczymy. Jak nie nagramy już więcej odcinków, to znaczy, że no niestety te ogórki po prostu nie zadziałały tak jak trzeba. A teraz wracamy do kuchni wegetariańskiej z grilla. No i tak ulubione danie to ziemniaki. Tylko że tak ziemniaków nie róbcie przypadkiem tak, że wrzucacie swoje surowe ziemniaki na grilla, bo to można fioła dostać, bo się robią parę godzin chyba. Ale trzeba je po prostu co? Podgotować z 10-15 minut, żeby były takie, żeby się nie rozpadały. Tylko tyle? Mhm. Tak, żeby się nie rozpadały. No. no I takie potem ziemniaki, obrane oczywiście, na ruszt. No I one się teraz pieką. Pieką się dużo niż kiełbaski, ale, ale fajnie się tak opiekają. Z każdej strony się robią takie chrupkie i takie fajowe są. Ale żeby ziemniaczki jeszcze lepiej smakowały, to szykujemy do nich oliwkę. Oliwkę szykujemy oliwę z oliwek, z czosnkiem, z cytryną wyciśniętą, z pieprzem, solą i na przykład z bazylią świeżą. To jest wtedy takie pyszne, aromatyczne. Najlepiej, żeby ta oliwka się trochę przegryzła, tak z godzinkę. I potem polewamy te ziemniaczki. Jak one już się ugotują i są już takie chłodne, to je polewamy tą oliwką i one sobie leżą w tej oliwce. Na przykład z godzinkę i potem jak położymy je na grilla, to one są po prostu takie fajne, czosnkowe i takie przyprawione dobrze. I tak możemy robić wszystkie warzywa, paprykę, cukinie, bakłażana, wszystkie takie warzywa, które się nadają do grillowania. Pieczarki też takie zmarynowane wcześniej są pycha. O, pieczareczki z grilla polecam. bardzo fajnie wychodzą, a papryka taka wychodzi, taka sobie. Ja nawet chyba wolę, szczerze mówiąc, świeżą tą paprykę paprykę niż niż taką zgrillowaną. Bakłażan robi się długo. No dosyć długo, dosyć długo. I taki nie jest jakiś, kurczę, rewelacyjny chyba. czy znaczy najsmaczniejsze są moim zdaniem ziemniaki i pieczarki. No, no pieczarki wychodzą super. Superowskie są pieczarki. No i tak, i co jeszcze można zgrillować? Nie możemy zgrillować jeszcze oprócz warzyw. Możemy grillować sobie na przykład kotlety sojowe, bo są naprawdę fajne. No, nie każdy lubi chyba te sojowe wyroby, ale to sekret tkwi chyba w sosie, nie? Tak, jak one się właśnie też tak przegryzą z tą oliwką, to one też są wtedy dużo lepsze. Ewentualnie możemy grillować sobie burgery sojowe, które są gotowym produktem, który się kupuje, albo burgery tofu, które są dla mnie jeszcze smaczniejsze i możemy je zjeść z ziemniakami albo z warzywami, albo włożyć w bułkę. I wtedy mamy tradycyjnego burgera bez mięsnego no i te burgery wcale nie są gorsze niż burgery z mięsem. A wręcz nawet można powiedzieć, że są lepsze, bo to jakby samo to ten kotlet jest taką no, wkładką ze sobą bo cały smak to nadaje temu sos i przyprawy. I to jest najważniejsze chyba w tych potrawach. Właśnie nam wpadła papryka do grilla i się jara. I, no i co? I trzeba by ją może wyjąć, bo będzie kopcić tylko. Papryki właśnie mają to do siebie że wpadają. I w ogóle warzywa, kurs właśnie warzywa jest najlepiej robić na tacce, bo bez tacki to one potrafią przez te kratki wlatywać do środka i, i poczyniać różne dziwne rzeczy wtedy. Ale wcale nie jest właśnie prawda, że, że na grillu to musi być zaraz kiełbaska, może być mnóstwo różnych rzeczy, a my będziemy jeszcze eksperymentować w tym roku, w tym sezonie. A do posmarzonych warzywek Dorzucamy sobie zawsze jakieś sałatki fajne. Sosik czosnkowy własnej roboty. No, sosik czosnkowy. Sosik inny jeszcze. Jakie ty jeszcze robisz sosik ostatnio tutaj? Nie no, to, to robiłam akurat czosnkowy, ale można robić jeszcze na przykład sosik Tysiąca Wysp, który się robi z ketchupem i z majonezem i z przyprawami. Też jest bardzo dobry. Można robić sosik tatarski, który jest w ogóle rewelacyjny. To się wtedy robi majonez z jogurtem i kroi się tam korniszona góreczka i pieczarki. I ewentualnie jajko można też skroić i to jest też rewelacyjny sosik. A ja zjem właśnie następnego górka, bo są rewelacyjne, pięciodniowe, tak? No tak. W tej chwili pięciodniowe góreczki, no pycha. No i to I jemy sobie takie rzeczy. I do tego jeszcze tak, w dużo pomidorów. Pomidory, a można je też grillować, tylko się ciężko grilluje pomidory. A e, na przykład mozzarella z pomidorami do tego jest fajna. Rukola do tego. Rukola? Rukola do tego jest bardzo dobre. No i wino. W ciągu dnia piwo, a wieczorem wino. O, no to jest najlepsze. O nasze dziecko się zwlekło, zwlekło z wyra. A jest godzina 21 i po prostu. Tatuś teraz pije wino. Nie pije pino. Teraz winko. A 20. No, ale że właśnie są wakacje, to czasu nie liczymy i się w ogóle tym nie przyjmujemy, która jest godzina. A wydaje się, że jest 21, bo jest ciemno po prostu. Już, znaczy, że taki mrok zapada i ptaków, ptaków nie ma w ogóle jakoś dzisiaj. A nie, są. No i przez cały dzień była taka pogoda, że było bardzo gorąco, tam 30 parę stopni. A oprócz tego kręciła się w okolicy zawsze burza. I było pięknie, słonecznie, gorąco, jak cholera, i grzmiało. Raz na jakiś czas zrywał się taki wiatr, i przychodziła jakaś taka rozpierciucha. Popadało, popadało i znikało. Potem znowu gorąco, znowu popadało, popadało i znikało. I popadało, popadało i znikało. Ale mi się to spodobało, tak popadało. No dobra. I to chyba będzie wszystko. Bo już tu pies zaczął się burzyć. To będzie wszystko z grillowego odcinka działkowego. O. Pies wyczuł wiewiórkę. Dzień dobry. Dziecko przyszło, także już koniec wakacji. I trzeba będzie się jakoś ewakuować. No, dzięki za wysłuchanie podcastu działkowego. A, a we wtorek chyba przyjdzie Diadlo i nagramy kolejny odcinek Hukafonu. Zapraszam.